Bajki i baśnie polskie Maciej Wojtyszko Tajemnica szyfru Marabuta Rozdział dziewiąty Przestępca jest wśród nas Puciek i stary wróbel, którzy dołączyli do uczestników narady na tratwie potwierdzili zeznania Malwinki i Fikandra Niby brąba rozpętała skandaliczną aferę, oskarża Lusia o najgorsze czyny dąży do wypędzenia i skrzywdzenia jego gości. Wykorzystując autorytet prawdziwej brąby, zorganizowała większość mieszkańców przeciwko wyimaginowanej dżumie, a przy tym jeszcze bardziej podobna od tej tu majaczącej w chorobie. Tymczasem chora powoli odzyskiwała przytomność, otworzyła oczy. Słabym jeszcze głosikiem zapytała: Kajetanie, jesteś tutaj? Jestem, Brumbo. Jestem. Zdarzyło mi się coś niezwykłego. A może to był sen? Nastraszyłam lale aligatorem i pojawił mi się leśny aligator. Brrr! I otrząsnęła się z przerażenia. On był mną! Popatrzyli na siebie z niedowierzaniem: Aligator? Rozległo się pukanie do drzwi. Gluś i tarapat stawili się na wezwanie. – Na wszelki wypadek odbijmy od brzegu – zaproponował makawity. Przy tym ucel wyszedł na pokład, podciągnął kotwicę i długą żerdzią odepchnął swe mieszkanie od lądu. – Muszę pilnować, abyśmy nie podpłynęli zbyt blisko zapory – pomyślał. – Bo jak się zagadamy… Tarapat bacznie spoglądał na zebranych. Dawno, bardzo dawno nie uczestniczył w tak licznym zgromadzeniu. Nie obawia się, przyjacielu, uspokajał go Gluś. To wszystko to są moi najlepsi, najwierniejsi koledzy. Bromba. Tarapat cofnął się przerażony, a potem błysk zrozumienia przebiegł mu przez oblicze. Z troską obejrzał ranę witającej go u bohaterki. – Proszę mi wybaczyć – wyszeptał. – Jestem bezpośrednią przyczyną pani nieszczęścia. Uśmiechnęła się słabo i odparła. – Cieszę się, że pana poznałam, ale to nie pan mnie napadł. Malwinka, Fikander – oboje się elegancko, choć każde siedziało w innym rogu i starało się nie mieć nic wspólnego z drugim. Tych dwoje zresztą, jak i dwóch następnych – bućka oraz starego wróbla tarapat znał już z widzenia. A to nasi detektywi. Kajetan Hrums i kot Makawity. W panach cała nasza nadzieja. jęknął nieszczęśliwy ojciec. Zrobimy co w naszej mocy. Skromnie zapewnił Kajetan. Wreszcie przemiły gospodarz Nulek. Zakończył prezentację gluś. Nulek przywitał się i rzekł – Chciałbym, abyście się dobrze culi w moich progach, a właściwie w barierach – zażartował, wskazując balustradkę, którą dla bezpieczeństwa otoczył cały statek. – Dla mnie to wielki zastyt, tylu znakomitych gości. – Do pracy, do pracy – popędzał kot. – Niebezpieczeństwo tuż, tuż. Nic nie wiadomo. Nie czas na komplementy. Tarapat chrząknął i zaczął mówić. Gluś przekonał mnie, że muszę powierzyć państwu swoją tajemnicę. Otóż jestem ścigany przez zbrodniarza zwanego w buszu Kameleonem Super. Jego podstawową cechą jest zdolność upodobniania się do każdego. Trenował tę zdolność wiele, wiele lat, aż doszedł do takiej wprawy, że kręcąc z doskopem zmieniał barwy razem z nim w tym samym tempie. Nauczył się zmieniać rozmiary, kształty? Słowem, może być każdym z was. Uff, zapnęła Brąba. Kamień spadł mi z serca. Już stał się mną. Na własne oczy widziałam, jak się stawał. I myślałam, że uległam halucynacji. Powiadam wam przeraźliwe uczucie. Na niego nie ma sposobu, ciągnął terapat gdyż przemienia się w ciągu sekundy. Nawet najbliższa rodzina nie jest w stanie go wtedy odróżnić. Moja własna żona. Z rozpaczą machnął skrzydłem i opowiadał dalej. Postawił sobie za cel zmuszenie mnie do zniszczenia lub przekazania mu informacji, którą otrzymałem od dostojnego Marabuta tuż przed jego śmiercią, a która podobno pozwala odróżnić Kameleona Super od innych. – Jak to podobno? – zdziwił się Makawity. – Podobno, bo szczerze mówiąc wskazówka Marabuta jest dla mnie niezrozumiała. Wiele godzin spędziłem na rozwiązywaniu tej zagadki. Wiem, że klucz do niej spoczywa w moim papierusie. Dlatego kameleon ściga mnie z taką zajadłością. Ale cóż, nie potrafię przeniknąć sensu tej wskazówki. – Ma pan ją przy sobie? – spytał Kajetan. Być może mam. Ostrożnie odparł tarapat. Ale najpierw sprawdźmy, czy nikt nie podsłuchuje. Tak, tak, powiedział płuciek. Sprawdźmy. Jesteśmy na środku Jeleora. Uspokajał Nulek. Sprawdźmy. Z uporem powtarzał tarapat. Wyszli więc na chłodny, osnuty mgłami pokład tratwy. Dzięki stałej rozbudowie tratwa przy tym ucle przypominała mały drewniany zameczek z salonem, jadalnią, kuchnią. Ponieważ jednak Nulek budował według fantazji i potrzeb, trudno było w nocnych oparach kontrolować wszystkie zakamarki. Makawity wrócił po latarkę, a reszta towarzystwa rozeszła się trochę bez planu po pokładzie. Nagle ktoś krzyknął przeraźliwie. – Ratunku, ratunku! – Światło! – huknął Kajetan. – Światło! Szczęściem kot wracał z latarką. Silny snop światła błyskawicznie powędrował w kierunku głosu. Trzymając się kurczowo balustrady, stał tarapat drżący i mokry. – Ktoś chciał zepchnąć mnie do wody? – powiedział. – Ktoś z was! – Wszyscy natychmiast z powrotem do środka zakomenderował Hrumbs. Kameleon był wśród nich. Nikt nie opuści salonu, rozkazał Kajetan. Dopóki nie dokończymy śledztwa, musimy ustalić, kto chciał zepchnąć tarapata. Zebrani patrzyli na siebie z lękiem. Nie ulegało wątpliwości, że pomiędzy nich wśliznął się jakiś straszliwy przestępca, który nie wahał się atakować Brąby, pragnął zniszczyć rodzinę tarapatów, drwił sobie ze sławy i przenikliwości obu detektywów. Najstraszniejsze było jednak to, że prawdopodobnie podszył się pod jednego z obecnych, że równie dobrze mógł być malwinką, jak i starym wróblem, brąbą lub tarapatem, nulkiem, jak i makawitym pućkiem, fikandrem, glusiem, ba, może nawet kajetanem. Podejrzliwość zatruła ich spojrzenia. W chłodzie nadchodzącego świtu, na samotnie dryfującej przez mgły tratwie, między wodą a niebem, z obawą spoglądali na tych, którym niedawno ufali bezgranicznie. Na tych, w których szlachetność i życzliwość nigdy dotąd nie wątpili. Oto do czego doprowadził Kameleon Super. Racje, po stokroć miał rację tarapat, mówiąc, że nie ma gorszej krzywdy, niż posiadać zdradę wśród przyjaciół. A więc, rzekł Kajetan, mamy poważne poszlaki, aby przypuszczać, że opisany przez parapata osobnik, osobnik o niesłychanych umiejętnościach, wkradł się pod postacią któregoś z nas na ten naradę. Tym samym, przyznajmy, Mistrzowsko uprzedził on próby wytropienia go jako brąby. Wszyscy spojrzeli na leżącą. Wstyd przyznać, ale niektórym wydała się podejrzana. A jeśli to pod nią znów potrzył się ów dziwaczny przeciwnik? Wyglądała jak brąba, lecz gluź pamiętał tamtą identyczną. Nachylił się do pućka i szepnął. Pod brąbę umie się potrzyć ale nie wiemy, czy pod innych też. Tak, tak, zgodził się Puciek Brąba dostrzegła zachowanie reżysera i rzekła z żalem, żebyś Tygrusiu nie mógł odróżnić starej znajomej od jakiejś jaszczurki. Mały zaczerwienił się jak zwykle i powiedział przepeszająco, nie gniewaj się, ale ta jaszczurka wspaniale cię podrobiła. – Ja bym tam odróżniła tę podrobioną ode mnie, niesfałszowanej – mruknęła brąba. – Tylko po czym? – z rozpaczą zawołał tarapat. – Po czym? – Miał pan właśnie zdradzić sekret dostojnego marabuta – przypomniał makawity. – Sekret rozpoznawania tego super potrzywacza. Tarapat żachnął się na wspomnienie sekretu. Jeśli kameleon jest wśród nas, to niechże się dowie. Zbrzydła mi już bezustanna ucieczka. A może ktoś z państwa zrozumie sens tego robusu? Tarapat sięgnął do przywiązanego pod skrzydłem zawiniątka i rzucił na stół mały zwitek błonowatej materii. Papirus, wyjaśnił. Można. Makawity delikatnie rozłożył papirus. Na obrazie narysowana była schematycznie duża jaszczurka, trzymająca w przednich łapach przechylony dzban. Dzban był pusty. Nic więcej? Zdziwił się Fikander. Nic. Co to może oznaczać? Zdziwił się stary wróbel, że jak się włoży do łapy dzbanek, to się zmieni z powrotem w jaszczurkę? Bzdura. Bzdura. Przyznał puciek. Chyba tak przyświadczył nulek. Ten marabut musiał być bardzo stary coś pokręcił. Stary był przyznał tarapat ale wyjątkowo mądry. O, może coś jest widoczne pod światło. Makawity podniósł papieru z do lampy. Nic. Jak nic, to nic, zdecydował Kajetan. Trzeba zrezygnować. Kot chciał coś powiedzieć, ale zajrzawszy w oczy swojego towarzysza, szybko zwinął rysunek i zwrócił tarapatowi. Tarapat z rozpaczą pokręcił głową. O więc i ta nadzieja zawiodła, westchnął. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w takim razie on jest. On jest właściwie bezkarny. Tak, Chrumps wygląda na zakłopotanego. W takim razie trzeba chyba zrezygnować z prowadzenia śledztwa. Jak to? Zawołała Malwinka. I mieć świadomość, że w każdej chwili ten potwór może udawać... udawać mnie, ciebie, jego... Umilkła, bo to, co powiedziała, nasunęło jej przerażające podejrzenie, że ten fikander tutaj i tamten w łopianach – To właśnie nie Fikanter, a… – No, z tym też można żyć – pojednawczo rzekł Kajetan. – Ostatecznie, jeżeli ten kameleon obejmie władzę. – Władzę? – przerwał zdumiony Pszty Mówisz serio? Władzę? – Chcesz powiedzieć, że będzie mógł kazać mi pływać tam, gdzie zapragnie, a Pućkowi spalić wszystkie książki? Obawiam się, że tak. Obawiam się, że może rządzić nami jak chce. Widzicie, ma niesłychane możliwości. Może nas idealnie kontrolować. Zbierać o nas informacje. No to ja żegnam, oświadczył stary wróbel. Uciekam, gdzie pieprz rośnie. Ha, przed takim nie uciekniesz. Gorzko zaśmiał się tarapat. Poczekajcie powstrzymała rozmawiających Malwinka. Podeszła do Fikandra, wskazała go palcem i oznajmiła. Kameleon to on. Ależ Malwinko, boleśnie jęknął poeta. Prawdziwy Fikander, krzyknęła Malwinka, nigdy by mi nie powiedział. Idź sobie. Ja tego nie powiedziałem, zaprotestował nieśmiało. To ty tak powiedziałaś. Ja? Tak ty jeszcze tupnęłaś i... Ja nigdy nic takiego nie mówiłam. ja też. Fikandrze. Malwinko. Od gwałtownego ruchu zakołysała się cała tratwa. Oboje padli sobie w ramiona. Z okazji przeprosin, podsunął Chrums, mógłbyś coś Fikandrze zaimprowizować. Fikander przyłożył łapkę do serca i powiedział... Trwoga ścisnęła bólem myśli moje, lecz oto znowu radosny tu stoję, bo to pomyłki zdradliwy cios zgotował los. Zbój pod Malwinkę potrzył się perfidnie oraz pode mnie potrzył się ohydnie. Już naszych uczuć nie pokona przewrotność kamelona. Malwinka rozpromieniona odparła. Raz się tylko tak zwieść dałam, że poety nie poznałam. Odtąd pozna go Malwina, nie przez wygląd, lecz po czynach. Gluś zawołał. – Wiecie, to jest wspaniały temat do filmu. <śmiech> Wytwórnia filmowa nad strumieniem przedstawia film pod tytułem Tragiczne podszycia albo dwa oblicza bomby. Oj dzieciaki, oburzyła się brąba, tu aż duszno od podejrzeń, a wy się bawicie. Niech się bawią, zaprotestował kajetan. Sama zawsze mówiłaś, że piosenka rozwiewa troski. Ułożyłaś może jakąś nową? Bromba uniosła się nad posłaniem i choć wiedziała, że to nie jest odpowiednia pora, zanuciła. Nie jeden mówi bromba skąd nie wierzę w takie zwierzę. A ja mu na to na to co? Grunt, że ja w siebie wierzę. Zasępiony tarapat patrzył w podłogę. – Zupełnie nie rozumiał, dlaczego ci nieszczęśnicy, nad którymi zawisła tak bliska groźba niewoli, upokorzeń i terroru, układają wiersze i śpiewają piosenki. – Skoro zamknął pan śledztwo, – powiedział niechętnie, – to wrócę do swoich synów. – Jeszcze niech pan chwilkę poczeka, – powstrzymał kokajetan. Zobaczy pan rzeźby Nulka. Nulek zaskoczony nieco propozycją wyciągnął jednak kilka rzeźb i pokazał gościom. W jednej pospiesznie przyciął dłutem kilka ostatnich rowków. Pracuję wyłącznie w Czewie, Powiedział. O, tak, dla zabicia czasu. Musimy panu kiedyś pokazać szachę, które Nulek zrobił dla nas. Powiedział Makawity istne, cacuszka. Czasem zapominam o grze, podziwiając te figurki. Nigdy nie należy zapominać o grze, przyjacielu. Z jakimś dziwnym naciskiem, rzekł Kajetan. Właśnie, właśnie, zgodził się Makawity. Nawiasem mówiąc, rozwiązałem tam twoją zagadkę szachową sprzed tygodnia. Wierzą na H8. – Dziękuję ci, Makawity. Można też koniem na F5, ale to jest gorsze rozwiązanie. – Dziękuję ci, Tanie. Dziwna to była rozmowa. – Za co oni sobie dziękują? – zdziwił się w myślach stary wróbel. – Za rozwiązanie zagadki? Coś jednak tropią, choć nie przyznają się do tego. Tarapat był wściekły zdradził swój sekret, licząc na to, że może nastąpi jakiś cud, że ci dwaj chwycą kameleona i unieszkodliwią go, a oni bawią się w jakieś rzeźby, szachy, podziękowania, niepoważni osobnicy. Stanowczo musi wracać do synów. Dzień, wstaje, powiedział. Muszę lecieć. Ale oczywiście, niech pan frunie, odparł Kajetan, tylko damy panu afisz. Na afiszu napiszemy do fumów, że odwołujemy dżumę. – Powinni się uspokoić, jak to przeczytają. Zaraz napiszemy. Tarapat usiadł zrezygnowany. Natomiast Chrums poprosił Pućka i Starego Wróbla o wykonanie afisza. – Co ma na nim być? – spytał Wróbel, rozkładając papier i sięgając po pędzel. – Najpierw namalujcie coś przykuwającego uwagę – doradził Makawity. – Może wirusy? Wróbel posłusznie zaczął malować. Gluś nie wytrzymał. To bez sensu, zawołał. Malować wirusy, kiedy tam czekają samotne dzieci, to oburzające. Oburzające, poparł go pućek. Teraz to już nie ma wielkiego znaczenia. Odparł chrums, zwracając się do pućka. Bo i tak wiem, że ty nie umiesz malować. nie. Odparł niepewnie Puciek. Jak to? Zdziwił się Gluś, ale Makawity uciszył go niecierpliwym ruchem łapki. A czy pracujesz nad jakimś artykułem do sztandaru amatora? Zapytał uprzejmie Kajetan. Tak? Puciek milczał jakoś tak, że wszyscy zaczęli mu się przyglądać. A o czym będzie ten artykuł? Grzecznie zagadnął fikander, chcąc jakoś dopomóc bibliotekarzowi w niezwykłej sytuacji. Cisza, cisza, bardzo długa cisza. On nie wie, powiedział wreszcie Kajetan. Nie wie, bo to jest kameleon super, który potrzył się pod naszego pućka. Prawda, panie kameleonie? Otworny syk wydobył się z gardła osobnika, który poza tym wyglądał nadal jak puciek. Tak, tak – odparł mocnym, bezbarwnym głosem. – Tak, tak, to rzeczywiście ja. – Nieuchwytny super kameleon. I co z tego, że raz mnie rozpoznaliście i tak zaraz zmienię się w kogoś innego? – Skrzęknął drażniącym żabim skrzekiem. Prześliznął się gdzieś między łapami makawitego, który stał przy drzwiach, odepchnął go i wybiegł na tratwę. Stał na samym koniuszku, na trzech wielkich balach. Wszyscy wybiegli za nim i patrzyli przerażeni, jak powoli stawał się dużą jaszczurką. Zamienię się w rybę, zasyczał. Sara, zamienię się choćby w rybę. Nie zrobisz tego. Odparł chłodno Kajetan. – Nie masz wzoru. Możesz zamienić się tylko w bale, lub w wodę. Lepiej się poddaj. – No to zmienię się w wodę! – skrzyknął przeraźliwie Jaszczur. – Zamienię! – podskoczył w górę, aż woda trysnęła fontanną spod tratwy. – To będzie bardzo proste! – wrzasnął triumfująco. – Bardzo! – Uważaj! krzyknął Nulek. – Uważaj, Tam jest! Ale już było za późno. Kameleon wyrzucił do góry obie łapy i zamienił się w słup wody. Teraz dopiero do ich uszu dotarł narastający szum. – Zapora! – krzyknął psztymucel. Do wioseł! Prąd wody rwał z niesłychaną siłą. Kajetanowi i Makawitemu wydało się, że dostrzegli w spienionej spadającej kaskadzie łeb i pazury przestępcy, który w przerażeniu, w ostatniej sekundzie życia zapragnął być sobą. Ale już było za późno. Rozszalałe nurty porwały go w dół, w przepaść, rozsypały na tysiące kropel, w omszałe głazy, poniosły do oceanu. W nicość. Mało brakowało, a i cała tratwa wraz z naszymi bohaterami podążyłaby w ślad za nim. Już, już jej część zawisła nad przepaścią, już wiosła, choć tłuką jak szalone, zaledwie utrzymują stateczek w miejscu, gdy tarapat omotuje zwój swego bawełnianego sznurka wokół barierki i wzbija się w przestworze. Cóż za porywająca walka? Potężne skrzydła tarapata biją gwałtownie powietrze, sznurek napręża się do granic wytrzymałości, tratwa skrzypi złowieszczo. – Linę! – woła cel. Linę! Stary wróbel chwyta potężną okrętową linę i wraz z nią wznosi się do tarapata. Drugi koniec makawity i nulek omotują wokół balustrady. Teraz już dwóch skrzydlatych zuchów dopomaga wioślarzom. Powoli, z olbrzymim nakładem energii, wydobywają wreszcie tratwę ze strefy zagrożenia. – Uff! Kuralnie odsapują wszyscy. Ale już wielki detektyw ociera zroszone potem czoło i krzyczy: Nie pora na ufy! Trzeba uwolnić dzieci! Sprawdzić co z autentycznym pućkiem! Więc stratwa znów sunie z chlupotem po jeziorze i lesił w skrzydłach i wiosłach. Oto brzeg. Pędzący statek dobija do niego, aż słychać głuche uderzenie. Naprzód! Naprzód! Koło piątej rano śpioch obudził się zziębnięty, przygnębiony. Oblężona norka nie dawała znaku życia. Ognisko jego stóp dawno wygasło, a na pozostałych stanowiskach nie było nikogo. Ci, których wcześniej wyrwały ze snu niewygody obozowania na świeżym powietrzu, rezygnowali zwarte w nadziei, że ich odejścia nikt nie zauważy. Przedostatni odszedł w przekonaniu, że odchodzi jako jedyny, gdyż w półmroku dostrzegał wyłącznie koce oraz poduszki porzucone przez deserterów. Śpioch zaś dzięki swej głównej przywarze, wytrwał najdłużej, co skłonny był uważać za powód do dumy. – Hm, mozganie – mruknął. – Żeby nie ja, na pewno tamci by uciekli. Zrobił kilka przysiadów na rozgrzewkę. – Na nikogo nie można liczyć – dodał. – i chaos szaleją, a towarzysze uciekają do ciepłych łóżeczek. – Brr. otrząsnął się zły i nagle poczuł, że ma straszliwe dreszcze. No, – Zaziębiłem się – powiedział. – Albo złapał się łapką za łapkę, żeby sprawdzić puls. – Za wolny. Wyjął z tylnej kieszeni małe lusterko i obejrzał gardło. – Nic. – Hmm… – To nie jest zwykłe przeziębienie – pomyślał. I nagle uświadomił sobie z przerażającą jasnością, że zachorował na dżumę. Obrał sobie stanowisko najbliżej źródła niebezpieczeństwa i zarazki przepełzły do niego. Czekają go męczarnie i prawdopodobnie śmierć. Jakie ma podkrążone sine oczy? A jakie jest obolały? I tu go boli, i tu, i tętno słabnie, nie ulega wątpliwości. Dżuma! Co robić? Rozejrzał się z trwogą po pobojowisku, które sprawiało przygnębiające wrażenie. Lekkie podmuchy wiatru roznosiły popiół z ognisk, wirowały porzucone gazety i zatłuszczone serwetki od kiełbasek. Śpioch poczuł się ostatnim obrońcą barykad, ginącym samotnie w konwulsjach zarazy. Zapragnął natychmiast powrócić do swojej norki, położyć się i umrzeć. W podruchu litości nad samym sobą przypomniał sobie, że i wśród oblężonych znajdują się ofiary śmiercionośnych wirusów. Biedacy, gluź, zdolny, wartościowy reżyser także zginie w bólach. A ta dzielna ciotka, opiekująca się chorymi z narażeniem własnego życia. Fum nie czuł już żadnej wspólnoty z kompanami, którzy opuścili posterunki. Narastała w nim natomiast potrzeba wyżalenia się przed takimi jak on, zarażonymi i opuszczonymi. Walczył jeszcze jakiś czas z dręczącą niepewnością, ale wreszcie wstał i ostrożnie zapukał w okiennicę. Najpierw cicho, potem trochę głośniej. W okiennicy zasłoniętej kocem po rozbiciu szyby ukazała się rozespana twarz pani molesty z grzypik. – Co się dzieje? – spytała z zainteresowaniem, przyglądając się opuszczonemu obozowisku oraz Fumowi, który trząsł się jak osika. – Proszę pani, proszę mnie przyjąć do swego szpitala – stęknął śpioch. – Ja też mam dżumę. – Ach, tak – zainteresowała się ciotka. – Na przemian zimno i gorąco? – Prawda? – Prawda. Z rozpaczą przyznał Fum. Typowe objawy, prawda? Typowe objawy, przyznała ciotka. No cóż, muszę panu przygotować kurację. A czy mam jakąkolwiek szansę na powrót do normalnego życia? spytał śpioch, wślizgując się przez uchylone drzwi do ciepłego wnętrza domu. Zależy, co pan rozumie pod terminem normalne życie, wysadziła ciotka, przykładając mu łapkę do czoła. Biwakowanie nocami wokół norki glusie? Nie, nie, gorąco zaprzeczył Fum. To było okropne głupstwo. Właśnie, zgodziła się, okropne. Proszę się tu położyć i zachowywać cicho, bo pozostali pacjenci śpią. Zaraz podam lekarstwo. Ułożony na tapczanie glusia, nowy chory przełknął aspirynę oraz szklankę świeżo zaparzonego kwiatu lipy, po czym błogo zachrapał. Ciotka zaś wyszła przed norkę, aby pozbierać wartościowe rzeczy pozostawione przez oblegających. Najwięcej zebrała koców, pledów, derek i poduszek, które miały imitować obecność właścicieli, gdy tymczasem ich posiadacze tylko na momencik wymykali się do własnych norek. Musiała kilkakrotnie obrócić z całymi naręczami tych przedmiotów, także wreszcie w przedpokoju piętrzył się imponujący stos. Hm, – Mamy więc zdobycz wojenną – mruknęła do siebie, układając koce w regularne kształty. – Z taką ilością pościeli można by założyć zupełnie przyzwoity szpital. – Dzień dobry, pani – zawołał stary wróbel, lądując z fantazją przed norką. – Mam pomyślne wieści. – Najwyższa pora – odparła z radością ciotka – najwyższa pora na jakieś pomyślne wieści. Rozdział dziesiąty I nagle wszystko okazuje się proste. Widok był przeraźliwy. Płuciek tkwił w kryształowym wazonie, wciśnięty aż po szyję tak, że nie mógł wykonać żadnego ruchu. Wysiłki, aby stłuc to szklane więzienie doprowadziły do tego, że wazon zmienił położenie z pionowego na poziome. Stoczył się po schodach na parter, ale solidny, gruby kryształ wytrzymał wszystkie szamotania uwięzionego w nim bibliotekarza. Północy Nadaremnie Puciek usiłował wydostać się z pułapki. Jedyną nadzieją był nadchodzący dzień, kiedy pojawią się czytelnicy. Może któryś z nich usłyszy jego krzyki i wyzwoli ze szklanego pojemnika. Mijały godziny, lecz nikt nie nadchodził. Kiedy już prawie całkowicie osłabł, usłyszał stuk, a potem wołanie. Hej Pućku, jesteś tam? Ale Puciek nie odezwał się. Mimo, że czekał na ratunek, nie odezwał się, bowiem głos, którego pytał, był głosem Bromby. A więc tej samej osoby, która wypchnęła go przemocą do wazonu. Szczęściem Kajetan i Makawity wyważyli drzwi. Puciek, zobaczywszy całą trójkę, pisnął mdlejącym głosem. Uważajcie, ona jest niepoczytalna. Bądź spokojny, wszystko się wyjaśniło zapewnił go Kajetan. Puciek był wprawdzie pełen wątpliwości, ale ponieważ na razie wazon nadal był pełen jego, postanowił pytanie odłożyć na później. – Jaka szkoda, że nie mam swojej torby – rzekła Brąba. – Były tam pełne przyrządy. – Podczas egzekucji zostawiłaś torbę na górze – gorzko poinformował ją Puciek. – Ja podczas… – Ach, tak, tak. Ucieszyła się Bromba i pobiegła na piętro. To wcale nie była ona, wyjaśnił Pućkowi Makawity, delikatnie opukując powierzchnię kryształu. To był jej sobowtór. Umęczonemu Pućkowi radość rozpromieniła oblicze. Wracacie mi wiarę, powiedział, a ja już ją straciłem. Bromba schodziła z piętra ze swoją odzyskaną torbą. – Diament do cięcia szkła – rzekła, wręczając makawitemu niewielki przyrząd. Kot z wprawą postukał w szkło, zgrzytnął przeraźliwie, przeciągając diamentowym oczkiem wokół szyjki, zamachnął się fachowo, uderzył i wazon pękł na dwie równe części, uwalniając swoją zawartość. – Zaczynałem się dusić – mówił ciężko sapiący płciek – Oddychamy przecież nie tylko ustami, ale całym ciałem. Czy ten ktoś, kto wepchnął mnie do wazonu, naprawdę nie był tobą, Brombo? To był wyjątkowo sprytny przestępca, który potrzył się pode mnie. Odparła bohaterka. Mnie także napadł. Spójrz. Starannie obandażowana rana stanowiła dla Pućka wystarczający doód. Nareszcie wyrwałem się z koszmaru. Westchnął. – Dla mnie prawdziwy koszmar dopiero się zacznie – oświadczył niespodziewanie Chrums. – Wyobraźcie sobie, że przecież muszę wytłumaczyć całą sprawę Fumom. Patrzyli na niego ze współczuciem. – Powiedz, że ścigaliśmy porywaczy Glusia, a Bromba zachorowała – zaproponował Fikander. – Albo, że chodziło o to, aby zmylić ślady i wytropić jakiegoś przestępcę – radził gluś. Albo, że tylko się bawiliśmy, podsunęła Malwinka. – A czy nie można po prostu powiedzieć prawdy? – spytał ze zdziwieniem bibliotekarz. – Trzeba będzie – przyznał mu rację Makawity. – Ale prawda jest tak nieprawdopodobna, że obawiam się o naszą reputację. Oświadczą, że zbujaliśmy wszystko od początku do końca i że ich nabieramy. Kajetan ponownie westchnął. Ech, tak to już bywa z prawdą, drogi przyjacielu. Jedyny sposób, żeby prawda wydała się prawdziwa, to... Skłamać? Nie, nie. Wydać oficjalny komunikat. Fikander zapalił się do pomysłu. Chodźmy do norki Glusia zaproponował. Tam wspólnie zredagujemy treść komunikatu. Śpioch obudził się rześki i wypoczęty. Z drugiego pokoju dobiegały go podniesione głosy, więc postanowił poczekać jeszcze pół godzinki z przemkniętymi powiekami i przy okazji posłuchać, o czym toczy się rozmowa. W mig zorientował się, że dotyczy ona jakichś ważnych i tajemniczych wydarzeń. Mówił gluź. Proponuję tak. Przestępca kameleon podszywał się pod każdego i powodował okropne zamieszanie. Proponowałbym wyrzucić kameleona. Oponował chropawy głos tarapata. Psuje to dobre imię wszystkich kameleonów. Mm, najlepiej nazwać go przestępcą upodabniającym. Podszywszy się pod brąbę, Zamierzał zabić. Malwinka uciekała. Nieuzasadnione podejrzenia. Przypadki dżumy wśród niektórych? Ze szczępów tych rozmów śpiął wywnioskował, że wydarzyło się coś sensacyjnego. Już wydawało mu się, że orientuje się o co chodzi, gdy weszła ciotka i kazała mu zmierzyć temperaturę. Szurając kapciami zagłuszyła tamtą rozmowę i Fum usłyszał już niewiele więcej. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie usiłował zrozumieć i wyjaśnić sobie, o czym to rozmawiano w sąsiednim pokoju. Obraz, jaki powstał w jego umyśle, był wprawdzie jeszcze mglisty, ale z każdą chwilą nabierał jasności. Więc gdy ciotka po sprawdzeniu stanu jego zdrowia stwierdziła stanowczo, Wyzdrowiał pan, drogi panie, uboczne objawy ustąpiły, a właściwie ich nie było. Fum zerwał się z posłania i wymamrotał. Nie wiem, jak mam dziękować. To tak szlachetne z pani strony. Zaraz wrócę, zaraz. Po czym wyskoczył przez otwarte okno i ruszył w kierunku najgęstszych zabudowań. Pacjent mi uciekł, oświadczyła uroczyście ciotka, wkraczając z zadowolną miną międzynarodzających się. Bardzo rzadko zdarza się, żeby chory pacjent uciekał. Dlatego też ucieczkę powinniśmy uznawać za oznakę wyzdrowienia. A ktoż to taki? spytał Holmes ze zdziwieniem. Pod koniec owego sławnego oblężenia przyjęłam jakiegoś rozespanego fumma, który obawiał się, że ma dżumę. Makawity z niepokojem spojrzał na przyjaciół czy on aby nie słyszał fragmentów naszej rozmowy. Nawet jeśli słyszał, to niewiele zrozumiał. Lekceważąco powiedział stary wróbel. Tego się właśnie obawiam. Odparł kot. Oficjalny komunikat nie został jeszcze do końca ułożony, gdy gluś od dłuższej chwili spacerujący pod oknem drgnął i znieruchomiał. Miałeś rację, powiedział ponuro do makawitego dom. Śpioch niósł przed sobą poduszkę elektryczną, w tłuściach olbrzymią bombonierkę, lala flakon perfum. Reszta także dźwigała jakieś pakunki, a mały Asiak biegał jak szalony tam i z powrotem gwiżdżąc radośnie. Stanęli uroczyście. On nam wszystko powiedział, pisnęła lala, wskazując byłego pacjenta ciotki. I my wszystko rozumiemy. Straszny aligator chciał zarazić dżumą tarapaty, ale bromba się przebrała za kamelona. I pobiła z aligatorem, ciągnął tłuszczok. I ono mało nie zabił malwinki, ale kajetan ją uratował. I z zabili kameleona, aligatora, aligatora z kameleonem. Aligatora z kameleonem i odebrali grusia. I pani molesta uratowała dżumę od brąby. Odwrotnie brąbę od dżumy. No, tak, tak. Wszystkich nas uratowała. I tarapaty nas też uratowały. I my bardzo dziękujemy. I przepraszamy. Nam się pomyliło. I chcieliśmy podziękować. Śpioch zbliżył się do ciotki i wręczył jej poduszkę elektryczną. Wspaniale grzeje, powiedział. Zawsze jest ciepło podczas snu. Tuśio chciał wręczyć czekoladki, lecz ciotka powstrzymała go i oświadczyła. Uważam, że te prezenty powinien otrzymać pan tarapat wraz z dziećmi. Ja jestem osobą o skromnych wymaganiach, natomiast tarapatom na nowe gospodarstwo przyda się jak znalazło. Wszyscy zgodzili się z tymi poglądami i tylko jedna lala uparła się, że wręczy swój flakon perfum naszej dzielnej Malwince, która tak bohatersko walczyła z aligatorem. W mieszkaniu Glusia zapanował kompletny zamęt. Małe tarapaty wraz z esiakami gwizdały pod stołem. Ciotka oddawała wczorajszym prześladowcom pledy i poduszki. Prześladowcy ustawiali przed tarapatami rozmaite prezenty. Każdy rozmawiał z każdym i nie było mowy o ogłaszaniu oficjalnego komunikatu. Wreszcie Kajetan zatrąbił z całych sił w podaną przez Glusia trąbkę. I zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. – Moi drodzy – powiedział Kajetan Hrums. cieszę się bardzo, że zrozumieliście swój błąd. Choć może niektóre fakty wyglądały nieco inaczej niż sądzicie. Chcieliśmy ogłosić oficjalny komunikat, ale wydarzenia, które się rozegrały, trudno opisać w krótkim komunikacie. Sami widzicie, ile się zdarzyło i jakie to jest powikłane. Z drugiej strony powinniśmy znać prawdę, i myślę, że będę wyrazicielem Waszej opinii, jeśli poproszę Malwinkę. Brombe, Fikandra, Glusia i Makawitego, aby wspólnie opracowali książkę poświęconą wydarzeniom ostatniego tygodnia. – Tak, tak, tak! Książkę! Świetny pomysł! Książkę! Stary wróbel machnął skrzydłem i stanąwszy obok chrumsa, zawołał. – A póki co trzeba zlikwidować bałagan wokół norki Glusia. Tłum posłusznie ruszył do pracy. Późnym, ciepłym wieczorem siedzieli nasi bohaterowie na werandzie norki fikandra i malwinki już spokojni umyci i choć zmęczeni to zmęczeni dobrym radosnym zmęczeniem nad szklanym dachem werandy błyszczały gwiazdy malwinka wniosła tacę zastawioną różnymi przysmakami czekoladą w płynie sokiem porzeczkowym wafelkami poziomkami i ustawiła na ślicznie wykonanym lnianym obrusie nikomu nie chciało się odzywać Gluś przegrywał w pchełki z makawitym, Kajetan i stary wróbel rysowali coś na mapie, Fikander patrzył w niebo, Tarapat, który ułożył synków do snu w norce Glusia, strugał z drzewa fujarkę. Bromba i Puciek przeglądali pisma ilustrowane. Ciotka pisała w swoim notesie, zaś przy tym usiłował zreperować zepsuty kontakt i jak zwykle doszedł do wniosku, że nie cierpi techniki. Z pobliskiego ogródka dobiegał intensywny zapach Maciejki, a monotonne cykanie świerszczy odzywało się coraz do innej strony. Nasycali się tym spokojem, tą pewnością, że można już poleniu chować, że nie należy się nigdzie spieszyć, nikogo ratować. Aż wreszcie, gdy już schrupali wafelki i poziomki i wysączyli wszystkie napoje, Bromba zadała pytanie, na które odpowiedź miała być ukoronowaniem tego wieczoru. – Jak na to wpadłaś, kajetanie? Wielki detektyw odstawił szklankę z sokiem i zaczął mówić. – Założyliśmy jeszcze przed wyruszeniem do miasta, że za panem tarapatem zmierza jakiś osobisty wróg. To rozwiązanie nasuwało się samo przez się, ale nie wiedzieliśmy, z jak groźnym przestępcą mamy do czynienia. Zupełnie nowe zjawisko, dorzucił kot. Przestępca mogący podszyć się pod każdego. Właśnie, ciągnął Chrums. Myślę, że nawet teraz trudno nam uzmysłowić sobie ogrom niebezpieczeństwa. Mogliśmy się stać bezwolnymi ofiarami, istotami, które z nieufnością odnoszą się do każdego, ciągle śledzą się wzajemnie, nie ufają sobie. Strach pomyśleć. Szczęśliwie pan tarapat miał ukrytą w swoim się wyjątkowo cenną informację, uzupełnił makawity. Informacje na wagę złota. Może jestem głupi, powiedział Gluś, ale ja nadal nie rozumiem o co chodziło na tym obrazku. Ja też nie, przyznał tarapat, ponownie wydobywając papieru z starego marabuta. Kot Zahichotał. <głos> no, zagadka jest i łatwa i trudna zarazem, wyjaśnił. Ja zorientowałem się dopiero wtedy, gdy Kajetan zaczął urządzać egzamin. Egzamin? Zdumiał się Nulek. Czy na Tratwie odbywał się jakiś egzamin? Po kolei, przyjaciele, po kolei, przywołał ich do porządku Fikander. No więc co oznacza ten szyfr? Mądry stary marabut narysował po prostu kamelona, który usiłuje wylać coś z pustego garnka i nie może, wyjaśnił k nie może wylać, nalać, przelać. W formie aforyzmu brzmiałoby to tak. Z pustego kameleon nie naleje. Właśnie tak. Z pustego kameleon nie naleje. – A więc? – A więc chodziło o to, że kameleon nie ma żadnych własnych pomysłów, że potrafi wyłącznie naśladować, ale sam jest pusty – wypalił triumfalnie kot. – Właśnie – zgodził się Chrums – było to alegoryczne, przedstawione pokonanie Marabuta że kameleon potrafi udawać wszystko i każdego, ale nie potrafi niczego stworzyć. Jest bardzo zdolnym odtwórcą, ale nie potrafi być twórcą. Umie udawać wygląd zewnętrzny, ale jest bezsilny wszędzie tam, gdzie ma coś samodzielnie stworzyć. Potrafi się upodobnić, ale nic więcej. Nie ułoży piosenki jak brąba, nie rozwiąże zadania szachowego jak makawity. – Nie namaluję plakatu jak wróbel, nie wyrzeźbi figury jak nulek. – Nie napiszę artykułu jak Puciek. Ze zrozumieniem dokończyła Malwinka. – I dlatego tak dziwnie zachowywałeś się na tratwie. Tarapat przetarł oczy, jakby przebudzony z głębokiego snu. – O, ja myślałam, że pan, że pan, że to jakieś żarty – wyznał. – Daleko mi było wtedy do żartów. – odparł Kajetan. – Ale musiałem zachowywać pozory. Zresztą tak ryzykowałem, bo na przykład pana nie sprawdziłem. – A mógł pan? – mógł! – wykrzyknął radośnie Przybórz. – Ja także czasem coś… – zawstydził się i nie mógł znaleźć słowa. – Pan terapat z konieczności zajął się literaturą dziecięcą – dopomogła mu ciotka. Słyszałam nawet jeden znakomity utwór w wykonaniu jego synów. Trzech synów, jeden tata, umba, umba, umba, na koniec zajdą świata, umba, umba, umba, zanuciłam. Proszę, bardzo melodyjny utwór, pochwalił Fikander. Nawet nie zdawał pan sobie sprawy z tego, jaką wspaniałą broń przeciw swemu wrogowi ma pan w zanadrzu. Z tego, co mówicie, wnioskuję, że i mnie, raczej kamelona, który podawał się za mnie, podaliście jakiejś próbie, spytał Puciek. Zgadza się, potwierdził kot. Wyobraź sobie, że nie umiał powiedzieć ani słówka o twoim artykule i nie potrafił trzymać pędzla. To nie mogłem być ja, z całą stanowczością stwierdził bibliotekarz. No i nie byłeś, wybuchnęli śmiechem. Mam! krzyknął Fikander. Mam! Co takiego? Zdumiał się Makawity. Początek nowego poematu, wyjaśniła szeptem Malwinka. Poeta odrzucił szal i ucho za ramię, po czym wyrecytował. Istotą być, złożone, mieć marzenia, mieć własny styl. Ach, Jakże to upaja! Kto samodzielnie wykuł swe dążenia, Temu niestraszna naśladowców zgraja! Weranda zahuczała od oklasków. Bromba otulała się dokładnie kołdrą i porządkuje w myślach Rezultaty dzisiejszej wieczornej rozmowy. Tarapat buduje norkę, zaraz zagluł się, A pani molesta z grzybik zaofiarowała się prowadzić mu gospodarstwo ty cel założy na tratwie telefon? No, poemat będzie miał tytuł Podszywacze i podszywani, czyli pustka zdemaskowana. Jutro spotkają się ponownie w sprawie książki. Bohaterka przeciąga się sennie i wyłącza lampkę. Otacza ją miła, swojska ciemność. Gluś ma zamiar Przerobić całą historię na film Trzeba koniecznie Kupić jakiś podręcznik W którym opisano burz Mba, mba, mba Wymaga konserwacji U, Ależ on się kapił. Myśli jak wąskie strumyki wody Po wiosennej burzy Płyną, zatrzymują się, łączą Pójdę jutro do płóćka, postanawia brąba Trzeba będzie zacząć, ale jak? Umba, umba, umba. Chyba jakoś tak. Ciszę nocy rozdarło gwałtowne łomotanie w okiennicy. Hum, ciszę noc. Usnęła. Koniec rozdziału dziesiątego. Ostatniego.